Z dyrektorem rozwoju marki New Holland w Polsce, panem Adamem Sulakiem, rozmawiamy w bardzo dużym, bardzo ciekawym i oczywiście niebieskim ciągniku rolniczym. Panie Adamie, co to za ciągnik? Jest to nasz flagowy ciągnik z serii 8000. Jest to seria ciągników, która jest produkowana w Stanach Zjednoczonych. I te ciągniki docierają do nas bezpośrednio ze Stanów. Tutaj na rynku polskim próbujemy je sprzedawać, próbujemy budować w ten sposób mieć marki na rynku polskim. Próbujemy przekonać klientów, że nie tylko serie do 100 koni są tymi najpopularniejszymi seriami dla polskich rolników i najlepiej sprzedawalnymi, ale również te ciągniki, które rzeczywiście mogą stanowić Poważny i potężny walor, jeśli chodzi o gospodarstwa wielkoobszarowe. No właśnie, bo to jest jednak już ten wyższy segment. Ten traktor, już w takim malutkim gospodarstwie, się raczej nie przyda, bo to trochę za duży chyba jest. Po pierwsze, jest za duży, poza tym, no właściwie on by nie miałby co robić w tym gospodarstwie. Jest to nowy traktor. Oczywiście z silnikiem Tier 4, który no, radzi sobie praktycznie z każdą maszyną w polu i no, dzisiaj przykładamy ogromną wagę do tego, żeby zwiększyć sprzedaż tych traktorów na rynku polskim, żeby przekonać mówię, klientów do tego, że, że te traktory znakomicie się nadają do tego, aby no, podwyższać poziom kultury rolniczej i rozwijać ten przemysł rolny w Polsce. Sama nazwa New Holland kojarzy się zarówno z regionem Niderlandów, Holandią, New kojarzy się trochę z Ameryką, bo New York, New Jersey. Siedziba zarządu przecież jest we Włoszech, a wiemy, że całkiem niedaleko stąd, bo w polskim mieście Płocku produkuje się te maszyny, czyli w pewnym sensie jest to również nasza polska marka, prawda? Rzeczywiście marka New Holland w początkowym okresie swojego takiego bardzo intensywnego rozwoju Zainwestowała duże pieniądze w Polsce kupując w Płocku byłą fabrykę maszyn żniwnych, późniejszą spółkę Bizon i w Płocku są produkowane kombajny, wprawdzie najmniejsze gabarytowo, ale które się doskonale sprzedają i Płock jest dzisiaj jedną no, z 20 fabryk na świecie tego globalnego koncernu CNH który produkuje dla no, klientów nie tylko w Polsce, ale klientów również w Europie i na świecie kombajny TC5000, TC5. Rzeczywiście, patrząc jakby z perspektywy czasu, te 15 lat, które minęło, no, rzeczywiście przyczyniło się do ogromnego, po pierwsze, rozwoju technologicznego tych kombajnów, jak również do tego, żeby przekonać również polskich klientów do tego, że marka New Holland, która zainwestowała poważne pieniądze, tak powiedziałem wcześniej, w Polsku, no, dzisiaj próbuję temu klientowi przekazać, zaoferować, zaproponować produkt najwyższej jakości, który daje mu komfort, bezpieczeństwo, myślę, że i również radość z pracy taką maszyną, no i tym samym przyczynia się do dobrych zbiorów, do, do tego, że te straty, nazwijmy to ziarna, mówiąc już o kombajnie, no są minimalne zazwyczaj rozmawiając o maszynach rolniczych zadaję takie pytanie, więc również i panu je zadam, czy polski rolnik odróżnia się w jakiś sposób, czy to jeśli chodzi o stosunek do inwestowania w maszyny, czy o jakieś inne cechy, czy odróżnia się od rolnika niemieckiego, francuskiego, brazylijskiego, amerykańskiego, czy można powiedzieć o jakichś cechach szczególnych, postawy polskich rolników? Trudno powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy rzadko miałem sposobność gdzieś spotykać się z rolnikami innych regionów świata. Niemniej jednak na pewno dzisiaj polski rolnik jest w jakimś sensie od wielu lat już, jeszcze nawet przed wstąpieniem do Unii Europejskiej jest mocno związany z tymi, nazwijmy to, subsydiami unijnymi. I dzisiaj jakby trend, czy kierunki rozwoju polskiego rolnictwa umaszynowienia gospodarstw, modernizacji tych gospodarstw wiążą się przede wszystkim z dopływem dotacji unijnych. I myślę, że dzisiaj to jest jakby taki główny aspekt, który wykorzystują i którym mogą grać na rynku polscy rolnicy. W tym również nasi klienci, no nie ukrywam. Ale, ale chyba to jest to główne myślenie dzisiaj o rozwoju tego rolnictwa w Polsce przez pryzmat dotacji unijnych. Mam nadzieję, że te dotacje również na lata 2014-2020 będą na tyle dobre, duże i stabilne że tak powiem w tym przedziale czasowym że będą dalej Wzmacniały to polskie rolnictwo, będą dalej dawały możliwości i różne kierunki rozwoju temu rolnictwu, no i tym samym przyczynią się również do tego, że te maszyny, w której tutaj właśnie siedzimy, między innymi w jednej z nich siedzimy dzisiaj, no będą dalej znajdowały swoich nabywców. Chociaż tak patrzę, kierownica w tym traktorze, taka jest malutka, trochę jak w sportowych samochodach. Taka troszeczkę mniejsza niż w zwykłym samochodzie. To ma wpływ na ergonomię, prawda? To jest przede wszystkim ergonomia kabiny. To jest no tak, abym powiedział, duży komfort dla operatora Dlatego, że wszystkie te traktory, pomimo swojej wielkości, swoich gabarytów, one mają doskonale rozwiązany układ wspomagania kierownicy, więc jeden minimalny ruch tą kierownicą powoduje, że skręt kół jest natychmiast odczuwalny, a jednocześnie dobrze kontrolowany. W związku z tym, no, ta kierownica pozwala rzeczywiście skupić się na niej w sposób taki dosyć jednoznaczny, nie rozpraszać się gdzieś tam na, na boki, a z kolei Daje się prowadzić ten traktor w sposób doskonały rzeczywiście. Ostatnie pytanie. Często mówi się o określonych markach, określonych produktów, że mają jakąś charakterystyczną bardzo cechę. O pewnej marce samochodów mówimy, że są one wyjątkowo bezpieczne. O pewnej marce mówimy, że mają one wyjątkowo dobre osiągi, prawda? Uważamy na przykład telewizory jakiejś firmy za wyjątkowo wytrzymałe, dobre, trwałe. Czy jest taka cecha marki New Holland, o której można powiedzieć, że jakby w jednym słowie ją charakteryzuje? Tak, marka New Holland jest liderem w dwóch kwestiach. To jest clean energy leader, czyli w tak zwanych silnikach ECO i w technologiach, które są w traktorach naszych stosowane i w kombajnach. I myślę, że to my jako marka nadajemy taki światowy trend rozwoju technologicznego, maszyn rolniczych. Myślę tutaj o traktorach i o kombajnach i myślę, że to jest taki, bym powiedział element, którym my się kierujemy oferując te maszyny naszym klientom, a klienci również, patrząc na populację sprzedaży maszyn, które dzisiaj New Holland sprzedaje, nie tylko na rynku polskim, na, na rynkach europejskich również, no również myślę, się kierują się tym elementem, czy tym sygnałem, jaki New Holland do nich kieruje. Zaawansowanie technologiczne. Chodźmy zatem na pole, zobaczyć to zaawansowanie jak to technologiczne, jak, jak to, działa to działa w praktyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.